I'm a to the Just One, two, three, four, five, six, seven, eight! You take talk the way you walk. You're a the talent you away. I Stay the stay I, I, Stay the stay I, I, Stay the Stealing. I, I, I, I, I Still <laughs> What you think about my step I! Minuty po północy. Dzień dobry, wieczór mówię Jan Zelmo. Rozpoczęliśmy ostatnie sierpniowe wydanie Rzezi na tanie antyradia. Za moment, tutaj zrobimy porządek z wątkiem audycji na Facebooku, bo mamy tu trochę rozgardiasz remontowy. To dzisiaj w Ferłach przedwieprze Mark Deutrom ponownie. Człowiek można powiedzieć no, bez przesady, człowiek legenda, jeżeli chodzi o muzykę, o muzykę alternatywną. Człowiek, który bardzo duży, duże piętno odcisnął, jeżeli chodzi o właśnie tę muzykę. Od lat 80 bardzo, bardzo aktywny, jeżeli chodzi właśnie o, o działalność na scenie, na scenie niezależnej. Założyciel wytwórni Alchemy Records wraz z, z Wiktorem Haydenem, członek m.in. Formacji, formacji Melvins, no i współpracował z wieloma, z wieloma artystami. No i działa również, działa również solowo i dzisiaj właśnie kolejna, kolejne wydawnictwo z jego przeszłości, kolejne wydawnictwo z jego solowej przeszłości, albowiem Mark teraz podpisał całkiem niedawno papiery z tworzeniem Season of no i w oczekiwaniu na najnowsze jego solowe dzieło. Póki co ukazują się, ukazują się właśnie reedycje jego starych yy, solowych krążków. No i dzisiaj kolejne właśnie jego wydawnictwo z przeszłości. Przywitaliśmy się taką miniaturą Darksider. Yy, za momencik będzie pareczka Dean Candle o tap, a potem powiem i napiszę co dziś w programie. rok na świecie. Ta płyta, którą dzisiaj sobie w Perłach wieprzem wzięliśmy na warsztat, to płyta o... To drzwi naszego studia? Nie, to końcówka utworu. To płyta The Valley of Decay z roku 2011. Ten album został na wiosnę tego roku, dokładnie mówiąc 6 kwietnia, przypomniany przez wytwórnię Season of Mist. Pojawił się w wersji podwójnego, jako podwójny winyl ze złotym dyskiem i z czerwonym dyskiem. Jest też w wersji czyżby kompaktowej. Chyba nie. No winylowo został. Zerknijmy jeszcze na stronę wytwórni, co oni tutaj, formaty. Pokażcie te swoje formaty, formaty, co byście tutaj dali. A tak, kompakt w postaci digipaka, podwójny, podwójny winyl klasyczny czarny no i limitowane edycje, podwójny winyl złoty i podwójny winyl czerwony. Tak się właśnie, tak się właśnie ta płyta ukazała w kwietniu, w kwietniu tego roku. 16 kompozycji zawiera, natomiast oryginalnie pierwotnie jak mówiłem to był rok 2011 i wówczas, wówczas wydała to wytwórnia Southern Lord, ale wydała to jako album cyfrowy w postaci plików mp3. Później była wersja winylowa wydana przez austriacką wytwórnię Rockies Hall Records w roku 2000, również w 2011. Oni wydali tylko właśnie wersje plackowe, a reedycja sezonów miejsce z tego roku jest w postaci, w, postaci płyty, w postaci płyty CV, no i oraz winyli, podwójnych winyli w różnych kolorach, o którym wspomniałem. Tych płyt Mark ma kilka, więc bodajże jeszcze jedna, jedna nam została do przypomnienia. Niech, niech tutaj zerknę. Tak, bodajże jeszcze nie wzięliśmy się za bary. Niech ja tutaj sobie zerknę w tutaj do archiwum. Tak, nie wzięliśmy się za bary jeszcze z płytą Brief Sensuality and Western Violence. To było takie dziwne wydawnictwo, bo ono się składało, składało, się z winyla i dołączonego do winyla siedmiocalówki. Tam było tylko dziewięć kompozycji na tej płycie. To, to, to nam jeszcze zostało. Ta płyta została przypomniana 20, 20 lipca. No i album, który już znacie, który jako pierwszy pojawił się w tych właśnie przypomnieniach solowej twórczości Marka Deutroma, to była płyta The Silent Treatment. Tak się właśnie przedstawia, tak się właśnie przedstawia, jeżeli chodzi o porządek tutaj z solową twórczością tego, tego artysty. Dobrze. Chciałem powiedzieć, kto e, dziś w programie. Już naprzeciwko mnie siedzą w, w komplecie panowie e, z incinerator. Za kilkanaście minut tutaj e, odezwą się na antenie w pełnej krasie. No i sobie pogadamy o tym, co już napsocili, co mają zamiar e, napsocić zarówno fonograficznie, jak i e, scenicznie. Także e, zapraszam do e, uważnego śledzenia tej naszej e, pogawędki, a my na razie wracamy do e, właśnie e, płyty, e, do płyty z 2011 roku, The Value of Decay. Teraz będzie kompozycja Making a Killing e, 8,5 minuty, a później kompozycja, która nazywa się Burrett in Jewel. I to będzie, to będą dwa e, kolejne, to będzie kolejna pareczka i to będą dwa ostatnie utwory e, z płyty The Value of Decay, które dzisiaj Wam zaprezentuję.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 Serwis koncertowy. Ale zanim do serwisu koncertowego, do chłopów e, przejdę, to tak, e, żeby wszystko było e, w porządku. Bohater dzisiejszych e, pereł przedwie Mark Deutrom, e, płyta e, The Value of Decay z roku 2011. Sam Mark jest e, gitarzystą, producentem, e, kompozytorem, no i, i, i też... E, Tekściarzem. Studiował kompozycję w California Institute of Arts w Walencji, w Kalifornii. Jak nie trudno się domyślić po nazwie uczelni. Brał udział, brał udział w seminariach prowadzonych przez Johna Cage'a, Lu Harrisona, Mortona Feldmana, Arona Coplanda czy Mortona Sobotnika. W 1986 roku powołał do życia wytwórnię Alchemy Records, dla której to, która to wydała płyty jego własnego, swój Clone Alley, ale również w tejże wytwórni wydawały się Sacrilege, Melvins, czy też Neurozis. Od 1993 roku do 1998 roku był basistą, mimo że jest gitarzystą, był basistą formacji Melvins. Zagrał, nagrał z nimi krążki Prick, Stoner Witch, Stag Honki. Na kilku innych wydawnictwach też go można było usłyszeć. W tych czasach Melvins grało teraz m.in. z Rush z z Nirwaną, czy Tulem. Od 2006 roku Współpracuje e, z formacją e, SANO podczas ich występów e, w Stanach Zjednoczonych i e, w Europie. Jak również gościnie pojawia się na, e, i produkuje płyty e, innych artystów. Na żywo wyżywa się pod szyldem e, Bellringer i ostatnia płyta, którą nagrał właśnie pod tym szyldem to krążek, to krążek e, Jettison wydany przez wytwórnię Rock is Hell Records w roku 2016, a w lipcu roku 2017, czyli rok temu. Podpisał właśnie kontrakt z wytwórnią Season of Mist, żeby przypomnieć swoją solową twórczość, jak również wydać najnowszy album właśnie z autorskim materiałem. Dobra, a teraz już przechodzimy do chłopów, czyli tego, co nas czeka w najbliższym tygodniu. 29 sierpnia w środę w Warszawie w klubie Proxima. Medball w towarzystwie Diz oraz Unbeaten. I również 29 sierpnia rozpocznie się polska część trasy formacji Grave Desecrator będą trzy koncerty które ta formacja zagra zagra w naszym kraju i będą to koncerty jak następuje. Trasa nazywa się 20 Years of Desecration i tak 29 sierpnia e, Grave Desecration wystąpi w Chorzowie w klubie Red and Black i tam e, jako wsparcie formacja Devil Priest 30 koncert w Warszawie w Hydrozagadce i tam e, nie formacja Sarkofag, a najbogatszy, najbardziej wypasione będzie, e, będzie będzie trzeci koncert 31 sierpnia w Gdańsku w Protokulturze. To będzie impreza e, pod szyldem, e, pod szyldem Black Dance i tutaj y, oprócz, y, oprócz y, formacji Great Disappreciation zagrają y, Co tam zagra? Impured y, Declaration, Gravelord, Stigmata oraz y, Necrofag Również y, 29 y, sierpnia we Wrocławiu w Starym Klasztorze. Coś dla miłośników y, dźwięków y, industrialnych. Decrups z Frontline y, Assembly. Y, y, tutaj zmasakrują y, Wasze uszy. Patrzę, co tutaj mamy dalej jeszcze y, na rozpisce. no mamy. Y, 31 31 sierpnia koncertem w warszawskim klubie Progresja rozpocznie się e, trasa 35 lat chaosu, Vader, Marduk, Arkona i Insidius. Pierwszy koncert w Warszawie w progresji, jak mówiłem, potem 1 września w Toruniu w Odnowie i 2, 2 września to będzie niedziela w Gdańsku w B90 i trasa potrwa do 9 września. Polska część tejże trasy potrwa do 9 września. Również w piątek rozpocznie się w chorzowskiej Leśniczówce impreza, która nazywa się Gurzilla Festival. Pierwszego dnia wystąpią Octopusji, Strange Clouds, Black Smoke, Andromeda, Space Ritual i Sidium a drugiego dnia, czyli w sobotę, 1 września, Belzebong, Spirit, Weedruid, Black Tundra i Dogzilla. No i patrzę, co my tu jeszcze y, mamy, jeżeli chodzi o propozycje na weekend, bo to już wchodzimy y, wrzesień. O tej imprezie y, 1 września, Dev Cult jak dwa tygodnie temu y, mówili nasi goście, czyli Truch ostrzygi, ostrzygi wraz z Black Host i y, Deus Morten wystąpi. To będzie w warszawskim klubie voodoo. Pierwszego y, Września również w Redenblek w Chorzowie e, Rad Prayer, Temple Desecration i Rise of Death wystąpią. A i również 1 września co będziemy mieli, Materia Fest 2018 w Szczecinku w miejscu, które nazywa się Bismarck Tower to jest taka cykliczna impreza coroczna którą organizuje formacja Materia i zaprasza swoich gości i w tym roku Decapitated Frontside Lux torpedo, Obscure Sphinx i Scylla, no i oczywiście gospodarze imprezy, czyli formacja Materia no i sobota, niedziela to również dwa koncerty formacji Pain of Salvation w towarzystwie formacji King Crow 1 września koncert w warszawskim klubie Progresja, 2 września koncert w krakowskim klubie Studio. Tak się przedstawiają, tak się przedstawiają propozycje koncertowe na nadchodzący tydzień, także bez kilka okazji, aby wyjść z domu. A co u nas? A u nas za momencik yy, kolejny fragment twórczości naszych dzisiejszych yy, gości, bo nie po raz pierwszy pojawią się na antenie, natomiast po raz pierwszy dzisiaj yy, we własnej osobie osobiście y, ciałem i duchem będąc głos na antenie dadzą. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. 40 minut po północy słuchacie Rzeźni na antenie antyradia, a w Rzeźni dziś formacja Incinerator jako yy, gość. Ponowie w yy, komplecie, to zaczynamy od prawej czy od lewej, żeby się przedstawić? Może od prawej. Dawid z tej strony, bębny. Nikołaj, gitara, wokal. Swamp Corps Witam was panowie serdecznie. Utwór, który dzisiaj był wprowadzeniem do, do naszej rozmowy, to była kompozycja Tormented. To jest kompozycja, która? To jest kompozycja, która się znajdzie na nadchodzącym splicie, którego wydawcą będzie Putrid Cult, niezmiennie. Mm. Tak, bo wydawał nam już wcześniej Epkę. Epkę, dokładnie. I ten split będziemy dzielić z poznańską formacją Abhorrent Funeral, która zaraz zostanie tutaj zaprezentowana. Co prawda materiał będzie pochodził z ich... Zginiło zielonego albumu, tak? Tak, tak. z long playa, bo jeszcze Adley chłopaki days. nie zdążyli nagrać kawałków na tego splita, ale myślę, że lepiej poczekać, bo na pewno nie zawiodą nas. Mile zaskoczą. Na no właśnie, miesiąc temu w Towarzystwie Abhorrentów wspieraliście amerykańskiego Grusoma. Jak wspominacie ten, ten koncert? No, fajnie było. <giby> <giby> Spoko, geek, naprawdę. Zaskoczenie tutaj, no wiele, wiele fajnych, takich ciepłych słów. Jakkolwiek to nie brzmi po koncercie. Jak nie brzmi eee. metalowo, nie ci posłuchaj tak, metal. Tak ciepłe słowa. No, nie, nie ty... ciepło to zabrzmiało. No tak, tak, nie, to były złe słowa. No. Dobra, to, to spot słowa. spotkaliście się z letnią krytyką. No, tak, znaczy gorąco momencie... wtedy było. Te słowa miały prawo być, bo to było kolejnie gorąco. Dokładnie o to mi chodziło. No. No. Graliśmy całkowicie na swoim sprzęcie też. Tak, to Perkusja, to nim, i Heddy, paki były wystawione nasze. I też przyjemniej zawsze zagrać no, na swoim to sprzęcie. Nie jednak komfort. Dokładnie, tak jak prowadzenie własnego samochodu. No zawsze wiadomo, że żeby ruszyć, trzeba odpalić samochód, dać sprzęgło, wrzucić jedynkę, później dodawać gazu i puszać sprzęgło, no ale każdy samochód, tak jak każdy instrument trochę inaczej się obsługuje, mimo że jest z tej samej powiedzmy rodziny, no to jednak na swoim jest zawsze największy komfort grania, ponieważ się zna ten sprzęt wie, jak się go ustawić. Ehm. Bardzo dziękujemy Michałowi Sabatowskiemu za zaproszenie. Naprawdę bardzo nam było przyjemnie zagrać ten koncert. Myślę, że warto będzie sobie wpisać do zespołowego portfolio takie wydarzenie. Amerykanie okazali się bardzo przyjaznymi, sympatycznymi kolesiami. Chociaż nie do końca, bo tam też jedna kobieta była, basistka. Tak. Także panowie i pani... Tak, tak, tak. Wszyscy byli bardzo no, przyjemni w pokoju. Mimo, że w sumie są w wieku naszych rodziców, bądź też starsi, to jednak... Dokładnie. Nie odczuwaliście takiego dystansu pokoleniowego, że was potraktowali? I poziom grania, wiadomo, jest nieporównywalny, ale, ale nie było czegoś takiego, że traktowali nas z góry czy coś, także, także też to było... Mimo, że byliśmy spokojnie. najmłodszym zespołem występującym tam, to nie wystąpiło... Zjawisko fali ani kocenia, więc na plus. <laughs> e, natomiast no tu po, wspomniałeś, że to jest koncert, który warto sobie wpisać do zespołego Portfolio, no a dwa tygodnie, dwa tygodnie temu chyba kolejna sztuka taka z waszym udziałem była, którą sobie też warto, warto no, wpisać do Portfolio. Zdecydowanie, tak. zdecydowanie Decydowanie, tak. dokładnie. Akurat tutaj koncert organizował Minta i któremu też oczywiście bardzo dziękujemy, bo wszystko było zorganizowane na najwyższym poziomie i w kwestii zaplecza technicznego. A to było i... bardzo ważne, bo akurat ja z Przemkiem, z Corpsem, tak, <grym> <grym> <grym> bo nie wszyscy wiedzą, że FumpCorp też ma imię, może... to, to e, wracaliśmy z, z Brutala. Więc mhm. to też w niedzielę, bo to było w niedzielę, tak, w niedzielę rano jeszcze pakowaliśmy swoje namioty i graty. Wracaliśmy właśnie z Jaromierza, tak się chyba miejscowość nazywa, zawsze zapominam. Jaromera. Jaromer, Jaromer. No, ale tak. Jaromierz to polski z polszczyny. Tak, no, tak. I, i, I też właśnie zaplecze socjalne było w tym dniu bardzo potrzebne, bo wiadomo jak to po, po festiwalach. Przeźwili. Trzeba się umyć, trzeba się podmyć, skarpety Dokładnie, zmienić nie, no. To wiadomo, no. Wiadomo, odrobina, odrobina, odrobina luksusu przed koncertem e, musi być e, Czy e, oprócz tych e, występów e, tegorocznych, w sensie to, z, z tych ostatnich, ostatnich tygodni czyli e, z Grusą i, i Sadistic Intent e, no, macie jeszcze coś takiego w swoim dorobku koncertowym czym, czym warto się pochwalić? No na pewno koncerty z Dead Infection no to tak w moim mniemaniu jednak w tamtym momencie zespołu to było, to było coś takiego. Duży przeskok. Tak, duży, duży przeskok. I faktycznie, no, no ja akurat trochę zawsze fanboyowałem, szczególnie pierwsze płyty The Infection, więc dla mnie to było takie wow. Zagrać z tymi gośćmi i też panią, bo, bo wtedy jeszcze Aneta z nimi grała. Mhm. Tak, to, to, było, to było coś. Mm -hmm. A wiecie w ogóle, jak, jak zaczęła się wasza tutaj przygoda z muzyką, bo tak działacie w tej chwili trzeci rok, tak? Od 2015 tak, tak, roku, czy... Tak, tak, tak. czy Incinerator to jest taki wasz pierwszy poważny zespół, no z którym tutaj już tak... W... Macie, macie demówkę, macie epkę, macie splita, kolejne wydawnictwa są, że tak powiem, w przygotowaniu, e, czy też no, mieliście już wcześniej jakieś, jakieś tam doświadczenia, graliście w jakichś składach, z którymi coś tam wam się udało, nie wiem, y, zdziałać, czyli czy zagrać jakieś koncerty, czy nagrać jakąś demówkę, e, czy, czy, czy jakiś troszeczkę, nie wiem, większy materiał, w sensie jakąś epkę, czy, czy współdzielić z kimś materiał, jak to, jak to wyglądało w, w przypadku każdego z was? No. Było kilka zespołów, no akurat ja jako bębniarz, no, na brak roboty nigdy narzekać no. nie mogłem. I... Z bębniarzami? Tak, z bębniarzami tak. Bębniarzami więc tu jest... jakby samo, samo, samo to się napędzało. No, nie ma to jakby czegoś, co tam... Masz grafik powiedzmy... na cały tydzień rozpisany. Na... No teraz skupiłem się tylko na, na tym jednym zespole, bo jednak, jednak jak się wszystkie sroki chce złapać za ogon, to, to gdzieś tam coś można przeoczyć, a, a tutaj akurat nie chciałbym z tego względu, że Muzycznie jest to tak naprawdę pierwsza kapela, w której tak odnajduję się w 100%. Robię, robię swoje, robię taką muzę, którą faktycznie czuję w 100% i, i którą chcę robić. tak. Mhm. tak. W stu procentach. Albo chociaż tak. w 40%. Albo chociaż. W Tak, głównie <głos> w 40%. Czy <głos> <głos> Czysto biorą w 40%? Jeżeli dam do tego trochę kolorów, to, tych, to ten procent spadni. No dokładnie. <głos> dokładnie. Denaturacne. <głos> no ale to, Mniejszy to, to, aż, to, to jeszcze trzeba trochę poćwiczyć, żeby... Do denaturatu potrzebny jest chlub. Tak, do jagodzianki. Tak, no. tak, do jagodzianki na kościach. To jeśli chodzi o mnie, e, sprawa wygląda w sposób taki, że w zasadzie jest to mój pierwszy zespół, który traktuję w zupełności na poważnie. Gdzieś tam na jakichś salkach prób trochę wytraciłem e, czasu i potu, szlifując jakieś swoje podstawy, umiejętności gry na gitarze. Nie są to jednak, że tak powiem, nazwy warte wspominania z nazwy. W pewnym momencie uznałem, że mm, po prostu te zespoły były okrutnie słabe. Naprawdę do bólu i nie podobało mi się to, co wymyślali kompozytorzy, więc uznałem, że zamiast grać ich rzeczy, lepiej Idzie będzie. Swoje, tak? W zasadzie lepiej będzie nie grać, więc hmm. zrobiłem sobie krótką przerwę, ale w tamtym czasie bardzo mocno katowałem wczesny materiał Wejdera i przez przypadek jakiegoś w metrze zobaczyłem, że za tydzień, w tamtym okresie, że za tydzień od tamtego momentu będzie spotkanie z Peterem w sprawie mm, książki Wojna Totalna, którą napisał Jarek Szubrycht. E, no, że było to w e, księgarni przy kinie Femina, to uznałem co mi zależy, mam blisko, pójdę, zobaczę, posłucham, może czegoś ciekawego się dowiem. No i faktycznie dowiedziałem się na tyle ciekawych rzeczy, które skłoniły mnie do zakupu owej książki. No i sobie przeczytałem tą książkę i uznałem, ten Peter to jednak Postanowił sobie, że będzie miał ten swój zespół, tak jak patrzył na plakaty Judas Priest. No to tak, teraz młodzież patrzy na plakaty Vadera. Yy, I po prostu uznałem, że naprawdę bardzo mu tego zazdroszczę. Więc wykonałem szybki telefon do swojego dobrego kolegi Cezarego yy, z propozycją grania w zespole. Później yy, do składu, yy, że tak powiem, yy, w niedługim czasie dołączył Dawid. Bo był jedyną y, osobą, którą żeśmy wytypowali jako na death metalowego dramera, y, że uciągnie to granie. Znaliśmy się z dwóch prób takiego jednego około death metalowego zespołu, <grych> który, no jak już wcześniej wspominałem o tych zespołach, był naprawdę okrutnie, okrutnie słaby. No i jakoś to ruszyło, poszliśmy na, na wspólną imprezę. i. W sumie od tego się <grych> zaczęło, no, od tej imprezy, która... Bardzo w sumie często się gdzieś tam pojawia w jakichś rozmowach tak, tak, na tak. temat tego, jak to było w paru wywiadach jakichś tam Zainów, gdzieś tam też się przewinęło, no ostro Tak, tak, no, długo by opowiadać, a poza tym mogą to też słuchać, nie, to dzieci, nie słuchają, dzieci nie to słuchają, nie to... słuchają, to była impreza wysokoprocentowa, no. tak, tak, tak, a później wróciliśmy do mnie, jedliśmy y, kurczaka i słuchaliśmy <śmiech> Imperatora. Więc było na tyle miło, że Dawid uznał, że fajnie będzie z nami pograć, no, bo dobrze sumie się bawi. W to nie, nie, nie zdążyliśmy pograć tak naprawdę, ale, ale stwierdziłem, że w sumie fajnie się imprezuje z tymi gościami, więc no, może muzycznie też się dogadamy. jakoś tak w sumie wyszło. No mm. i w styczniu 2015 odbyła się pierwsza taka faktyczna próba, na której było granie, no i to datujemy na początek zespołu Incinerator. U ciebie jak było? U mnie zaczęło się trochę później, bo ja z chłopakami nie gram od początku i nie było takiej dużej imprezy, tylko... Nie miałeś imprezy powitalnej? <grytanie> nie było. Nie <grytanie> znaczy, by, żeby, było, było kilka wcześniej takich imprez, <grytanie bo, <grytanie> bo najpierw poznajemy Dawida. Zaczęliśmy razem w pracy naprawdę beznadziejnej i od razu, od razu skumałem, że ten gość wie, o co chodzi po prostu w tej, tej tam, muzyce. Tak? Pamiętam, że zapytałem się go, czy gra na perkusję. On do mnie mówi, no gra ma, skąd wiesz? Ja nie wiem, po prostu się pyta. Tak się Śmieszna zaczęło. historia w ogóle, bo pracowaliśmy w opcjach binarnych, czyli wiadomo wilki z Wall Street, te klimaty tak. to... sprzedaj mi ten długopis byliście kopaczami bitcoinów tak? No to tak? to jeszcze było, to, jeszcze było przed ja tak modą na bitcoiny fakt faktem, że no praca bardzo nietypowa jak na nas tutaj widzisz nas teraz jak jesteśmy ubrani, a tam musieliśmy po prostu biegać w garniturze pod krawatem, no i pierwszy dzień jakby też tak nie wiedzieliśmy o co do siebie zagadać, bo tak no długie włosy, no ale to, żeby się nie okazało, że zaraz. No tak, słucham rockowej muzy, wiesz, metał. To nie tak. Manson No. <laughs> I tak no ale, ale gdzieś tam gadka się, gadka się rozwinęła i. A, w sumie jak widać, no przyniosła <laughs> efekty. Tak, potem po tym gdzieś e, było kilka imprez i pewnego razu dostałem, e, dostałem telefon, czy nie chce się ustawić na piwo z chłopakami. Ja mówię, że jasne mogę wypić piwo. No i wtedy dostałem propozycję y, grania w zespole, c, y, a jestem gitarzystą, a dostałem propozycję na basie, więc powiedziałem, słuchajcie, nigdy nie grałem na basie, ale możemy, możemy spróbować. No i do tej, do tej pory grałem, miałem dwa tygodnie do pierwszego koncertu, tak, tak, a materiał mówiliśmy. jest naprawdę chory psychicznie, jeżeli chodzi o granie na basie. Więc w zasadzie mi odpowiada A oni pewnie żeby cię zachęcić, o to bardzo proste, udziesz sobie dwie strony i, i masz bas Mniej no, no, tak, więcej, na, naprawdę był jednak taki poschód, że nie no co na pewno, na pewno sobie poradzisz, a w razie czego to Wierzymy, trochę, trochę cię ściszymy Lej beton Tylko przebieraj paluchami, najwyżej będziesz ściszony Tak, tak, tak. Ja, machaj głową, głową wszystko będzie dobrze Lej beton na pustej stronie w rytmi będzie ok. Dobra, e, czyli tak zwany mit założycielski, te początki macie bardzo, e, bardzo sympatyczne, bardzo e, miło to e, wspominacie. Wobec tego teraz przejdziemy sobie do, e, do muzyki zespołu, o którym, o którym żeśmy wspomnieli, że będziecie, e, będziecie tutaj z nimi współdzielili e, wydawnictwo, czyli to będzie Split. Z waszej strony utwór Tormented, z ich strony na razie przypomnimy sobie dwa nagrania z płyty Ugly, Tales, którą, którą panowie wydali bo także w ubiegłym roku. E, bo jak wspomnieliście, te numery, które mają wejść na ich stronę tego splitu, no jeszcze się, jeszcze się smażą, tak? Smażą, tak. Okay. W ogniu piekielnym. W ogniu piekielnym. Dobra. Czyli przed nami, przed nami e, Abhorrent Funeral. To będą dwie kompozycje, jak mówiliśmy, z płyty a, details, a potem wracamy do naszej pogawędki.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 minut po godzinie pierwszej słuchacie rzeźni na antenie Antyradia. W rzeźni gościmy dzisiaj formację Incinerator. To była kompozycja Impurity. To był wasz m, pierwszy oficjalnie tak zaprezentowany e, utwór. Jak powiedzieliście, to był, to był wasz, z waszego pierwszego e, singla. Tylko teraz tak, <grywa> bo powstało małe zamieszanie. Jaka to była wersja? Czy to była ta wersja z tego pierwszego tak, singla? To była ta tak, pierwsza tak, wersja. Tak, tak. Dokładnie. Tak. Tak. W marcu bodajże 2000 na roku. Dzień Kobiet 8 marca, przynajmniej ten Metal Archive, tak to was ta, tutaj sprzedaje. Właśnie, <laughs> no, chcieliśmy mamie, Niektórzy babci, pomyślą, że to przypadek, ale. O, tak, no przypadek ma... nie sądzę. No, mama babcia, to no, był no, hołd ja, dla wszystkich, ciotek tak, Wszystkie kobiety chcieliśmy w ten sposób pozdrowić. Pozdrowić, tak. Kolejnym krokiem był materiał, który nazywał się Dev Sense. Co to tak, było? dokładnie. To była Pierwsza demóweczka, demóweczka. Pierwsza też nagrana w warunkach spartańskich, na naszej salce prób. E, pomagał nam w zrealizowaniu tych e, nagrań, zarówno jeśli chodzi o single, jak i o demo. Pomagał nam nasz znajomy Paweł Pójdak. Pozdrawiamy Pawła, Paweł jest z Błonia. Paweł ma też swoją, swój projekt, o którym tam też można wspomnieć przy okazji, Forest Whispers. Taki black metal, pagon black metal leśny, tak, no bo blisko kampinosu to pewnie dlatego. E, no, ale, ale materiał warty obczajenia, mimo że ja sam takiej muzy bardzo nie słucham, ale jednak gdzieś tam to wszystko ma sens i, i naprawdę warto polecić. Fanom takiego właśnie leśnego black metalu. Mhm. Ten, materiał, ten materiał jakiś czas później doczekał się bo wy sobie go oczywiście tak, nam się pojawił w wersji cyfrowej tak? był też w postaci fizycznej czyli to, to, było, to, było, to był ten cdr czy? tak, CDR po prostu tak, Tłoczony tłuczone... w warunkach domowych tak, to, tak. W, zasadzie, w zasadzie nie, w zasadzie to było jakby z... nagrywane były w warunkach domowych zamówiliśmy to chyba na Allegro tak, do tak, do tak, płyty, tak, tak, jakieś przyszły nam w ogóle uszkodzone te płyty. Później nie chciały się odtwarzać w żadnym innym odtwarzaczu, tylko w samochodzie, e, w którym żeśmy sprawdzali to. Więc cały nakład poszedł do kosza i żeśmy udali się do takiej drukarni, która tam robi jakieś, nie wiem, koszulki urodzinowe, jakieś, kurcze długopisy, wizytówki. Konfekcje generalnie, tak? Dokładnie. Zapytaliśmy, e, czy by po prostu z takiego projektu gotowego, z Photoshopu, e, nie wydrukowali nam takich specjalnych naklejek, które idealnie by pasowały rozmiarem na płytę CD. Powiedzieli, że to zrobią, że ponaklejają, żebyśmy jakoś, że tak powiem, nie obarczali się, że zrobimy nie to. Nie odbalili fuszery. Dokładnie. No i że też nagrają nam to w takim formacie, żeby było wszędzie odtwarzalne i że płyty też będą lepszej jakości, a nie najtańsza chińszczyzna. I faktycznie tak się stało. Od razu e, fajne opakowania, żeśmy do tego dobrali z takim oldschoolowo wyglądającym czarnym paskiem po lewej stronie, chropowatym. E, wyszło to naprawdę całkiem całkiem fajnie, jak to wspominam, bo mimo, że to była taka chałupnicza produkcja, to jednak trącało to troszkę profesjonalizmem. No i później doczekaliśmy się wydania na kasecie po dwóch latach przez Camp Records, e, akurat e, to był jakby miły bonus, bo dawno już nam się skończył materiał na CD, a fani pytali o to, czy będzie można kupić, no i dostaliśmy e, w formie rekompensaty troszeczkę więcej nakładu niż się umawialiśmy, sprzedaliśmy to chyba w trzy tygodnie później musieliśmy jeszcze tak, odkupować bo to, bo, bo, od Scamp Records bo, bo ich też, nakład. To był też ten czas gdzie już wyszła nasza epka, została nagrana, wytłoczona już tak, wyszła epka i... wyszła szybciej niż faktycznie przez jakąkolwiek wytwórnie miało wyjść to demo mimo, że obietnice jak zawsze no może nie jak zawsze, jak zazwyczaj to bywa zupełnie się rozmyły się. z rzeczywistością dokładnie <grycia> nie było pokrycia w tej materii no, ale co? Mamy o czym opowiedzieć w antyradiu. Mm -hmm. ta, ta, ta, epka, ta epka, o której e, e, wspomnieliście, to e, Rotten Fresh mac macabre, tak? Tak. Wasz tak. Pierwszy, efek, pierwszy efekt współpracy z Putrid Cult, tak? tak? Dokładnie, tak. tak. Współpraca jeszcze będzie oczywiście w przyszłości. E, na pewno, mm, Na pewno ta współpraca zaowocuje wydaniem dwóch splitów. Pierwszy taki jak żeśmy już wcześniej mówili będzie Zaphorent Funeral i jeszcze będzie kolejny split o którym powiemy troszeczkę później żeby ze wszystkiego się tutaj nie wysypać na samym początku. No, Doram. no to zagrajmy coś w takim razie z, z Rotem Flash MacAble, to wasz, wasz wybór padł na... Znaczy To jest akurat jeszcze z Dev Design. Tak, wersja, A, którą teraz wersja. zagrasz jest z demka, ale, mhm. ale tutaj masz też trochę racji, bo, bo też tak też też... tak jak poprzedni zresztą, on, ten, one były nagrane właśnie ponownie na, na epkę, ponieważ no, jak, jak sami się słuchacze zaraz przekonają, jakość nie jest najlepsza, bo było po prostu cool. nagrywane na naszej salce. Tak? Mm -hmm. Natomiast e... ten materiał, który pojawił się na Rotten e, Flash Macabre, to już był materiał nagrany w innym miejscu. Studio, niż... tak. Studio w Studio 147 w Gdańsku przy ulicy Kartuska. Kartuskiej. E, u Maćka Neymana, I, którego I co, warto, pozdrawiamy, wspomnieć, co warto wspomnieć od razu, e, pod tym samym adresem, piętro niżej znajduje się zakład pogrzebowy Kremo, Kremo. Więc to może być skrót od krematorium, a wiadomo, nazwa Incinerator też się jakoś tam z tym kojarzyć powinna, więc To jest taki fajny smaczek gdzieś tam Po raz kolejny przypadek, są. No, smaczek <śmiech> przypalonego trupa Okay, to leci... A i mogliśmy zaczynać nagrania codziennie po 16, bo do szesnastej <głos> <wracą, głos> pracował. <głos> tak, tam smutne rodziny przychodziły generalnie wybierać ładne trumny, urny dla swoich bliskich. Swoich po <głos> No, wiesz, e, najnowszy trend jest taki, że no, po śmierci, wiesz... To, nie żyjesz. Nie, no to wiadomo, to oczywistość, <głos> ale że jak gdy będziesz się mógł przy, tutaj przy, przyczynić przyrodzie, bo z twojej urny na przykład będzie mógł, swoich prochu będzie mógł wyrosnąć drzewo, tak? Słyszałem o tym, słyszałem. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby przynajmniej już po tym swoim życiu jakoś się przyczynić dla dobre tej planety. To co? Kernecz, tak? Lecimy. Dobra. był kolejny fragment twórczości formacji e, Incinerator. To była kompozycja e, Carnage. Kompozycja e, wersja pierwotna, e, czyli ta bardziej surowa, z, waszego, z waszej e, sali prób, natomiast później wersji e, studiulingowanej, studyjnej, o studiu, o którym mówiliście, że tutaj w, w, w, sąsiadowało e, z zakładem e, pogrzebowym, to potem, to potem można było ten, tego materiału wysłuchać właśnie wydanego przez Putrid, e, Putrid Kalt okej okay. potem kolejny, kolejny jak gdyby element, kolejna, kolejny element układanki kolejny y klocek y waszej, y waszej y dyskografii, bo to jest tegoroczne wydawnictwo Nowe Holy Spirit y które współdzielicie z zespołem Profanity Angel. Profanity Angel. To sobie do tego, do tego, do tego materiału sobie e, przejdziemy, ale e, na razie wybraliście, jak tu powiedzieliście poza anteną, utwór, który gracie na koncertach, a o, o utwór, który nie doczekał się jeszcze swojej publikacji na żadnym materiale. Dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz, no ale będzie to taki bonusik do splitu z wcześniej wymienionym E, Abhorrent Funeral, e, bo i my, jak i oni bardzo lubimy, kapelek, który to jest cover. No i tutaj przy okazji możemy zrobić, przy okazji tej zagadki, możemy zrobić konkurs. No i wspomn wspomnę też, że od tego kawałka tak naprawdę wzięła się nazwa zespołu, bo to gdzieś tam jeszcze tutaj dzisiaj nie padło. A... Tak, tak, a to jest dość kluczowe generalnie. Tak, i stąd też właśnie cover i, i też właśnie mocno gdzieś tam w tym okresie słuchaliśmy Slotera, tak kanadyjskiego, nie mylić z tym innym... No to po konkursie teraz wygrałeś wejściówkę konkurs. na koncert yeah okej, okay, dobra, to inny konkurs, e, w Jeszcze takim razie zagram, może to jest coś tak. związany ze Sloterem jaki... ej, mogliście mi powiedzieć chłopaki ty nie słuchać. to może w takim razie inny konkurs, ja Taki bardzo znany muzyk przetoczył się przez zespół Slaughter. Kto odgadnie, ten ma od nas... E, albo nie, niech odgadują więcej może osób, niech odgaduje nie tylko jedna, bo będziemy grać koncerty 14 i 15 września. Będzie to Warszawa i Lublin. Warszawa to będzie klub Chmury, Lublin to będzie klub Ramzes. Będziemy między innymi dzielić scenę z zespołem Ur, z Leszna oraz Armak z Warszawy. No i kto odgadnie, jaki znany muzyk grał w sloterze? Kanadyjskim przypomnę tylko. Tak. Tak. Tutaj już kolega jest zapoznany po prostu z zespołem. maniakiem. No, dobra, To wygrywa wejścióweczki. Rzeźnia żeś, albo prywatna wiadomość na antyradiowym e, facebooku możecie się, e, możecie się zgłaszać. Kto taki, e, e, kto, który ze, z, ze, ze znanych, słynnych muzyków przewinął się przez skład kanadyjskiego e, slotera, tutaj doprecyzujemy, tak. E, no i tutaj utwór właśnie. Z, z slotera. utwór, który został. To znaczy g, g, g, podmiot konkursu, mam który napisać? tak został no <śmiech> W Warszawie jeszcze będziemy grali z Impure Declaration. Tak, tak. Dobra, to na razie, na razie, na razie gramy incinerator z repertuaru tak? Slotera. Kto chce się wybrać na koncert do Warszawy albo do Lublina, no to musi powiedzieć... Dwa jest... razy pojedyncza wejścióweczka generalnie jest od nas tutaj sponsorowana... Pieniądze będzie wy, wykładał. Pieniądze na wejściówki wykładał. <grym> Kolega, który spalił konkurs wcześniejszy. I w ramach zadośćuczynienia funduję mam drodzy słuchacze, wejściówki. To już mam rozwiązanie. Zaraz napiszę, wygram, będę pierwszy i no, odsprzedaż. I sa, sam Będziesz sobie szkodnikiem. Szkodnikiem. Na Allegro wystawisz. No, Na razie jeszcze nie zdradzamy rozwiązania konkursu, ale y, już możemy, już tutaj możemy powiedzieć, że y, właściciel wejściówki na koncert y, warszawski y, jest Damian. Teraz y, wpłynęło jeszcze kilka innych prawidłowych odpowiedzi, ale no, Damian, był, Damian był tym, który najszybciej się zmitygował, że nie podał miejscowości, do której chciał się wybrać, więc już uzupełnił, że Warszawa. Więc teraz, y, jeżeli ktoś... Y, pisał tutaj z, z Lublina bądź yy, okolic to, te, i szybko to do, doprecyzuję, to ten, to będzie miał swoją wejściówkę, bo warszawska weściówka już jest zaklepana, teraz jest lubelska do wzięcia. Jak wrócimy tutaj do grania muzyki, to ja właśnie sprawdzę, czy ktoś właśnie z lubelaków się tutaj chciał zapisać. Dobrze, teraz wydawnictwo, o którym wasze wydawnictwo tegoroczne, tak, o którym już tutaj wspomniałem, Execration of the Holy Spirit to jest materiał, który dzielicie z formacją Profanity Angel. Mhm. czy Jak doszło w ogóle do, do, do powstania tego wydawnictwa? Czy to było tak, że wy się z z Profanity znacie? Czy to na przykład y, wydawca zaproponował? A może ten, zamiast, y, że może byśmy coś ten takiego wspólne wydawnictwo zrobili albo coś, bo lub, lubię waszą muzę, a ja tu mam takich podopiecznych i tu tutaj brakuje, oni nie mają jeszcze pełnego materiału, więc może tutaj na drugą stronę to wy byście się nadali. O, jak to wyglądało? Już dokładnie tłumaczę, jak to wyglądało. Otóż Napisałem do swojego serdecznego przyjaciela Piotra Golca, który umożliwił nam dostanie się do stajni e, Putrid Cult e, z materiałem Rotten Flesh Macabre na epkę. Uznałem, że jest to właściwa osoba, jeśli chodzi o pomoc e, w przepchnięciu materiału do wydania przez label. I sprawa wyglądała tak bądźmy szczerzy, nigdy to demo Death Desense nie doczekało się takiego prawidłowego wydania na CD na takim profesjonalnym stłoczni, tylko cd nagrywany na komputerze no i po prostu zapytałem czy nie zna kogoś, kto chciałby to wydać, no i on odparł, że po prostu planuje zrobić split, na którym będzie demo Profanity Angel no i my możemy być tą drugą kapelą E, której to też demówka e, będzie e, będzie dana i uznał, że po prostu będzie to ciekawy miks polskiego ala blasfemii ze strony Profanity angeli polskiego ala Cannibal Corpse czyli z naszej strony. Niektórzy nas tak określają. Ja, że tak powiem, do końca nie widzę tego podobieństwa, ale... Bo nie chcesz widzieć. <śmiech> <śmiech> że tak powiem, najlepiej określą inni, jak to wygląda, więc pewnie mają rację. Eee, no i tak doszło do tej współpracy. Eee, wytwórnia Prior Satanae, której prezesem jest Piotr Golec, podjęła się wydania i zrobiła to bardzo dobrze. Bardzo nam się podoba efekt, bo jest wszystko naprawdę bardzo starannie zrobione. Oprawa graficzna jest Ciekawa no właśnie, jest... kto jest autorem tej przepięknej okładki z koziołkiem i z tą dziewicą, z której flaki wychodzą? E... I nie tylko flaki. Nie tylko flaki, dokładnie. To może zachęcić nieletnich... Omanistów. <grym> Tego słowa szukałem. E szczerze mówiąc, muszę się popisać swoją nieznajomością własnego wydawnictwa. Powinno być to no, napisane gdzieś we wkładce, więc e, m, trzeba na będzie pewno to jakiś zdolny artysta, nie? Tak, tak. tak. No. E, pani, pa, pani wszystkim się podoba, kozioł też podoba się części. No, wszyscy lubią zwierzątka i piękne kobiety. No przecież to Robert wam narysował. Właśnie. Fun e, Ritter. Tak, tak, tak, tak było. E, po prostu już ta godzina, te emocje. Konkurs już członek zespołu wygrał. Dosłownie członek. No... Tak, że już wszyscy wszystko wiedzą. No dobra, e, czyli e, Richter, no tak. e, zagramy sobie teraz e, Profanity Angel. Tak? To będzie kompozycja, którą wybrałeś: Black Down Witnesses. To jest e, z tego wydawnictwa, o którym e, teraz sobie właśnie e, rozmawialiśmy, czyli wydawnictwa wydanego przez e, Prior na Production. No to lecimy, a ja sprawdzam, e, czy któryś z prawidłowych odpowiedzi e, to e, Lubin, bo Warszawa już e, swoją wejściówkę zdobyła. Tak w dłoń, czyli gość rzeźni. To była formacja y, Profanity Angel. No, rzeczywiście słychać tu blasfemię, że nawet lepiej to nagrane niż, niż Blasfemię. Jest. I jak to dodaliście, pewnie dlatego nie zrobili kariery takie jak Blasfemię. Dokładnie. <grym> <grym> y, ok, y, powiedzcie mi, czy to, że y, do tej pory. Y, na waszym koncie nie ma jeszcze pełnego metrażu, to jest jak gdyby świadome działanie z waszej strony, czy też yy, no... Na razie, nie, nie, że tak powiem, uważacie, że nie ma jeszcze, nie ma się co, co wychodzić przed szereg i, i nagrać, nagrać płyty, powiedzmy, taki sobie lepiej odczekać jeszcze, nie wiem, ten rok, dwa i rzeczywiście zadebiutować taką płytą, która spowoduje, że pieluchy będą pełne, szelki popękają, spodnie na dupie się podrą, a ludzie się będą tarzali w tym. będą latać tak, na scenę. Tak, dokładnie tak. No, Powiem tak, no cały czas pracujemy nad albumem i jest to naszym kolejnym celem, to, to na pewno tak, no już yy, demo było, epka była, splity były i będą, więc pora teraz na album. Mamy, na, mamy nadzieję i jakby pracujemy nad tym, żeby jeszcze w tym roku nagrać i miejmy nadzieję wydać na początku przyszłego, ale jak to wyjdzie to... Jakbyście tak mieli by się podliczyć w kontekście pełnometrażowego albumu, to ile materiału macie gotowego? Jak powiedzmy, nie wiem, procentowo jesteście zaangażowani z zestąpiątą? No, 60%, 70%, 60%, pro... około, około 60% mamy e, zrobione. Mm, cały materiał będzie oscylował w długości 35 minut, czyli 8-9 kawałków. Klasyczny, Po prostu Zwarty death metalowy long play bez przynudzania, bez jakichś 50-60 minut. Nie, kawałki po prostu krótkie, około 3,5 pół minuty, Szybko, krótko i na temat. Dokładnie. Żeby po prostu pozostawić lekki niedosyt, a nie narażać się na przynudzanie słuchacza. Taki cel chcemy osiągnąć. Moc koncertów spowalnia proces twórczy, tak, po tak, prost... dużo, gramy. Duż, duż, dużo gramy i faktycznie mniej jest czasu na to, żeby usiąść na próbie, po prostu zrobić te nowe kawałki, więc stąd ta zwłoka. Też mhm. może. może też tak z tym graniem, faktycznie dla nas jest to dużo, bo nigdy wcześniej żeśmy nie mieli takiego tempa, takich wyzwań. Ale po prostu my za każdym razem, do każdego koncertu naprawdę chcemy się solidnie przygotować i po prostu odsuwamy inne rzeczy y, zespołowe na bok, tylko faktycznie przygotowujemy się do tych koncertów, no i po prostu nie ćwiczymy za bardzo jakichś nowych riffów, nie, nie dyskutujemy na temat y, nowych pomysłów, czy to będzie z tym się kleiło, a naprawdę wolimy chwilę poczekać i wypuścić album taki, który po prostu słuchacze docenią i my docenimy, nie będziemy mieli kaca moralnego, że wypuściliśmy coś, co będzie po prostu takim niechcianym dzieckiem. tak. No i tyle. Mam nadzieję, że uwiniemy się z procesem twórczym do końca tego roku. Może nawet uda się nagrać do końca tego roku kalendarzowego. Nie chcę rzucać pustych obietnic na wiatr ale myślę, że przełom 2018-2019, naprawdę ten materiał powinien być nagrany. Celowo chcemy teraz spowolnić tempo e, koncertowe, bo już żeśmy trochę, że tak powiem, e, wyskakali się na tych e, deskach e, scen. E, bardzo nas to cieszy, ale no, priorytetem naszym teraz będzie... Long play, który mam nadzieję, że ukaże się w wielu formatach, e, czyli CD, kaseta oraz dwunastocalowa płyta winylowa. E, no i tyle, to jest nasz priorytet. Możemy teraz rozwiązać e, konkurs wejściówkowy. E, tym muzykiem, który miał swój epizod tym słynnym muzykiem, który miał swój epizod w kanadyjskim sloterze, był kto? I tutaj, tak jak mówiliśmy, do Warszawy, na koncert warszawski. Przypomnij, kiedy to będzie? To będzie 14 września, Klub Chmury. I tutaj na ten koncert wybierze się Damian, natomiast na koncert do Lublina w Ramzesie. tak? Tak, tak, dokładnie, 15. Dzień później. Dzień później wybierze się Bartek, także e, panowie gratulacje, wasze nazwiska będą na e, liście gości, także dokładnie. powołacie się na rzeźnie na radio. oczywiście warto mieć przy sobie jakiś dokument tożsamości, żeby się stwierdzić, czy ty to jesteś ty, żeby na przykład ktoś inny e, e, nie wszedł na, e, na ciebie, tak? Podając się, e, podając się, e, podając się e, za ciebie. Czy m, macie już m, jakieś e, powiedzmy takie swoje zespołowe e, propozycje, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie chcielibyście e, nagrać ten e, pełnometrażowy dewiód i producenta, bądź też realizatora, z którym chcielibyście to e, zrobić. Czy macie takiego swojego, nie wiem, takich swoich ludzi, ta, taką, nie wiem, listę, jak to się mówi, krótką listę, e, do kogo, e, do kogo tutaj będzie się pisało terminy, do kogo się e, tutaj pisało o stawki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że szukamy na razie, ja przynajmniej w w tym momencie słucham w ogóle tego, co gdzieś tam ktoś nagrał. Dokładnie. Żeby też jakby ocenić no, w najlepszy możliwy sposób jakość samego studia, bo jednak te, te materiały, które nagrywają inne zespoły, nawet jeśli to jest troszeczkę inna muza, to daje pogląd na to, no jak po prostu Mam gość, studia, gość tak? kręci gałami. Więc, więc tak. pod tym kątem szukamy. Jeszcze jakby nie ma tutaj wynegocjowanych żadnych stawek terminów czy, czy, czy, czy nawet studia, w którym to by było, bo cały czas gdzieś to jest... E, no jest to jeszcze na tyle odległy temat, że, że nie, nie, nie śpieszymy się z tym bardzo. No, wolimy po prostu teraz skupić się na materiale. Jak będzie materiał, to będzie faktycznie podstawa do tych tych, powiedzmy, dalszych negocjacji, szukania ter terminów, yy, jak już będzie wybrane też studium, miejmy nadzieję, do tego czasu. No, no ale tak, powiedzmy, teoretyzując, no jakbyś się sobie... Nie będzie to Warszawa. Powiedzmy tak, macie, y, macie budżet, tak, jest walizeczka, tam jest, y, tam, jest, y, tam jest, powiedzmy, 25 tysięcy złotych i teraz tak... A y, no to teraz po monopolach, nie? <grym> to później, to później, to jak już nagracie. I teraz tak... Y, no mówię, zabawmy się w taką czystą spekulację. Macie budżet, tak? powiedzmy inaczej, jest, jest no, czy nawet jest wytwórnia, która jest gotowa wyłożyć te pieniądze, oczywiście wiadomo, że, że w, tej chwili, w, tej chwili, w tej chwili puszczamy wodze fantazji, bo wiemy, wiemy jak to wygląda, że no, niestety nie ma, już, nie, ma już takich, nie ma już takich wytwórni, które, które wykładają pieniądze na, na, niezależne, na niezależne podziemne zespoły, tak, defmetalowe, że przy, przy debiucie po prostu, przynajmniej w naszym kraju chyba tak nie ma, że wypłacają, wypłacają z góry pieniądze, mówię mówię, dobra, sobie to nagracie, ja to wydam, a potem się będę, e, potem się będę e, martwił, no, ale dobra, teraz, że tak powiem, będziemy pijane dzieci we mgle. Jest walizeszka, tam są pieniądze. No i teraz słucham z waszej strony propozycji producenta i studia, gdzie chcielibyście to Bro, zrobić. Można by się już tak rozmarzyć, bardzo rozmażyć. To chyba mori sound, ale to... No to mogę tak... jeszcze ze 2 zera dorzucić tam, no, żeby było tak. na przelot No to, i to, na byśmy, to, to byśmy zapewne sobie załatwili... Załatwili... Yy, załatwili? Załatwili Tak, dokładnie. Poszlibyśmy i załatwili bymy. E, bilety lotnicze... I byśmy po prostu skoczyli na bagna Florydy. Do studia Morisound z Fumpcorps by się tam dobrze odnalazł. Tak, tak, dokładnie. Forfeiter, No i dokładnie, pojechalibyśmy do Morisound, ponieważ to studio wypluło nasze, nasze ulubione, ulubione albumy. <grym> Myślę, że tak, tak. Florida to byłby ten... Spełnia, spełnienie marzeń na pewno, takie, takie coś, co byśmy sobie, nie wiem, oprawili w ramki i postawili gdzieś tam obok zdjęcia. Mamy taty i, i kotków. Mm -hmm. A jeżeli chodzi, o tak zwany, <coughs> o jeżeli chodzi o tak zwany pakt z diabłem, czyli cyrograf, czyli kontrakt, to w... z kim byście chcieli? Zobaczymy, do czy... kto... do czyjej stanie chcielibyście to Zobaczymy, Wy... który diabeł do nas przyjdzie i co nam zaproponuje w zamian nie... za duszę. Dokładnie, ewentualnie inne rzeczy, ale myślę, że naprawdę jest za wcześnie, żeby o tym mówić, żeby po prostu ego tutaj nie przerosło, nie rozdęło, wartości tak? muzycznych, ale mamy oczywiście kilka, kilka wytwórni mm, upatrzonych, ale myślę, że nawet jakbyśmy zdradzili nazwy, nie byłoby to absolutnie nic odkrywczego, bo większość death metalowych zespołów na świecie, czy to młodych, czy już doświadczonych, e, chciałoby być wydane właśnie przez te wytwórnie, bo po prostu... Robią, robotę, ja, robią dobrą A, robotę. Robią dobrą robotę, po prostu chodzi? budują pewną e, markę zespołowi, tak? Na przykład e, pierwszy album, Cannibal Corpse, został wydany przez Metal Blade, no to wszystko, co wydało Metal Blade w tamtym okresie było praktycznie skazane na jakiś tam rozgłos popularność yy, i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka wytwórni, ale na pewno byłyby to wytwórnie, mogę na dzisiaj powiedzieć, yy, oddane sprawie temu duchowi prawdziwego metalu. A jeśli chodzi o studio nagraniowe, yy, takie w naszym zasięgu mm, już nie opuszczając wodzy fantazji, to na pewno byłoby to studio z realizatorem, który byłby po prostu y, skory do współpracy. Nie miałby swojej wizji artystycznej, że chłopaki, ja wam tak to zrobię, wy będziecie zadowoleni. Będą panowie jak zadowoleni. Brzmieć ja, ja, jak taki, tak, jak ja wam to zrobię, to nikt wam tak, tego Dokładnie. nie Dokładnie, ja bym chciał, żeby to wyglądało w taki sposób. Słuchaj. Chcemy, żeby Gary zagadały jak na tym albumie, gitary jak na tym albumie, weź tutaj do tego trochę magicznego pyłu. Eee, po nocach wykręć dobre brzmienie i nie dodawaj swojej wizji artystycznej za dużo, bo nie chcemy nic odkrywczego tutaj tak, tworzyć tak. i wyznaczać nowych ścieżek. Chcemy po prostu oddać tego ducha wczesnych lat 90., późnych lat 80., wczesnych lat 90. Żeby ktoś zahibernowany e, w czasie tak. jakby posłuchał naszej płyty, to by wymyślał... Właśnie to nic się tak? nie zmieniło. Fajne no. gówno, czemu tego nie znam. <grym> <grym> Okej, okay, co, sobie, co sobie zagramy jako teraz y, y, muzyczną ilustrację do naszej rozmowy? Muzyczna ilustracja będzie wykraczała poza obszary naszego kontynentu, ponieważ... Tam ludzie na głowę chodzą, tak? Tak. E, <grym> A wrony zawracają. Będzie to Kangurlandia, Australia i zespół Vile Operation ze swoim numerem Convulsing Lord z nadchodzącego drugiego splitu, który właśnie będzie z Vile Operation. I to będzie wydanie, które pojawi się w barwach? Putrid Cult i pojawi się na siedmiotalowych płytach. Winyla, być Więc... może będzie też wydawca właśnie z, z Kangurlandu, ale to jest jeszcze gdzieś tam dogadywane i dokładnie, dokładnie, jeszcze jest faza ustaleń. No tak, czyli teraz gramy sobie tą, zagramy sobie yy, materiał z tej części od spodu, tak? Czyli Aust Australia. To będzie wasze kolejne, yy, kolejne tegoroczne wydawnictwo. Tak, tak, tak. Dobra, tak, tak. Na no jesieni się pojawi. No to lecimy. To były kangury, y, które znajdą się na y, splicie, to będzie drugie tegoroczne y, wasze y, wydawnictwo, czy ty, f, jeszcze, coś, jeszcze coś w tym roku, jak, bo mówiliśmy o y, splicie z Apchroent to też będzie jeszcze ten rok, tak? No tak. tak, ale z takich nowych smaczków powiedzmy to będą dwa splity, jeden no to jest odświeżenie materiału z demówki, tak? Generalnie nigdy nie planowaliśmy specjalnie splitów. w jednym roku będzie ich trzy, no i na tym chyba koniec. Tak naprawdę jeśli chodzi o splity, chyba że, no nie wiem, coś takiego będzie... Raz na kwarto może split. <grym> Wtedy byłymy cztery. No. Mogłoby się coś takiego mogłoby się coś takiego e, udać. E, chcieliście, zrobić jeszcze jeden, e, chcieliście zrobić jeszcze jeden konkurs? Tak, dokładnie. E, otóż mamy kasety e, z epeczką Rotten Flesh Macabre. Moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo Ciekawie to brzmi, jakoś ta kaseta jeszcze, że tak powiem, nadała... Dodaje ducha tego wszystkiego. dokładnie jakoś tak. to brzmienie jest takie bardziej okrągłe dzięki tej kasecie mm, i brzmi na pewno fajniej niż CD. Jest no to... i ładnie wygląda, można się pochwalić. No i dobrze jest nagrane, na pewno, na pewno dobrze jest nagrane, ponieważ muzyka jest muzyką, a nie jakimś tłem dla szumu z kasety. <głos> Dlatego też chcielibyśmy komuś dać taką kasetę i pytaniem konkursowym w zasadzie dwoma pytaniami konkursowymi są a w jakim mieście został nagrany materiał na Rotten Flesh Macabre to już było wcześniej podane oraz drugie pytanie to wymienić jeden z dwóch chociaż jeden z dwóch kawałków, które znalazły się na Rotten Flesh Macabre a są ponownie nagrane, że już wcześniej się pojawiły na jakichś wydawnictwach to ja, żeby było o tym już mówione, więc co uważniejsi słuchacze nie będą na pewno mieli problemu, tutaj Prosimy o odpowiedzi kierować do Anzelma. rzeźnia albo prywatna wiadomość na antyradiowym e, Facebooku. I ponieważ tutaj mamy fizyczny artefakt do e, rozdania, wobec tego e, nie zapomnijcie o podaniu e, adresu pocztowego bądź też informacji, że Warszawa i możliwość odbioru osobistego z waszej strony. Lub Lublin. Lub Lublin na przykład. O, jeżeli ktoś się wybiera na przykład na koncert. Tak? Więc naprawdę nikt tutaj nie będzie dyskryminowany. Kto pierwszy, ten lepszy. Jedna osoba może wygrać dwie nagrody, że tak powiem, jeżeli jej się uda. Dobra, także to jest nasze, to jest nasze pytanie, zadanie yy, konkursowe, już możecie, możecie tutaj próbować yy, startować, rzeźnia mało albo prywatna wiadomość na i na Facebooku, ja tylko, yy, ja tylko jeszcze tutaj uzupełnię na Facebooku, który z numerów na Rotten Fresh Makebru został yy, nagrany ponownie, tak? Tak, tak. świeżany. No, ponownie no, i, jak, jak w jakim mieście? Tak. W jakim to już, to już pisałem, w jakim mieście nagrano właśnie tak, tak, tak, tak. To, Także, moi drodzy, takie właśnie... Takie właśnie i, czu, I tutaj, tak, czy mm, chodzi nam o komplet, czyli A i B, czy która z tych odpowiedzi, żeby było, A i B. A i B. No, i, mamy do, i mamy po prostu jasność. Trzeba, trzeba zaliczyć oba, oba etapy konkursu, żeby, żeby, żeby nagroda trafiła w wasze łapy. A przed nami na antenie co? A na antenie kolejny kawałek z... Wydawnictwa wspomnianego wcześniej, czyli właśnie Split z Vile Operation Among the Undead tak. Nagrywany już w nowym składzie Studio 235 Studio, ale teraz y, so, Sound ale... Alliance Studio 235 to nazwa robocza tak. Chociaż A... ono na zawsze pozostanie w naszych sercach znaczy ale na zawsze też, jakby ta liczba będzie się zmieniała. A Chodzi o. Pozdrawiamy zresztą Bladego i Salasa. bo o nich mowa. dla Bladego i Salasa. Wspomniana wcześniej liczba to była ich łączna masa podczas tej sesji nagraniowej. <grym> tak. Ale żeby nie, nie było. Jeden popaki... 118, drugi 117, coś takiego. Co ale ale A nie będziemy słuchać, jeszcze jest ukręcili wam ciężkie brzmienie. Tak, tak, tak. No, <grym> tak, tak. To są, naj wiedzie, no, to są najwięksi fani, jakich mamy <grym> na pewno. I serdecznie pozdrawiamy. <grym> Smacznej pizzy chłopaki. <laughs> no to lecimy. Okazało się, że konkurs o nawet dzwonił telefon, mimo że nie podaliśmy, że można się telefonicznie zgłaszać. Okazało się, że tutaj bardzo, bardzo szybko sobie słuchacze z waszym drugim konkursem poprawili, poradzili, bo tak, Sławek odpowiedział częściowo, a potem dostał adres, ale potem już jak to się mówi, Marcin wjechał, Marcin wjechał z kompletem. Czyli myślę, że, myślę, że możemy, możemy, możemy tutaj już ogłosić, tak? Tak. Marcin, także do ciebie, do ciebie, kaseta, do ciebie kaseta powędruje e, drogą pocztową. Pierwsza część pytania, studio 147 Gdańsk. Druga Dokładnie. część pytania, jednym z utworów, które, które, po, które zostały powtórzone e, na Rotting Flash MacAble, była kompozycja, była kompozycja Carnage wcześniej, e, która znalazła się na demówce Death Sands. Dokładnie. Dokładnie, brawa. Także e, Marcin będziesz tutaj oczekiwał w najbliższych dniach yy, przesyłeczki, w której znajdzie się oldschoolowa, yy, oldschoolowa taśma. <śmiech> Macie, macie, na swoim, macie na swoim koncie już kilka wydatnic. Co prawda, jak mówiliśmy, nie są to jeszcze pełne metraże, ale zapewne te materiały gdzieś tam trafiły już do różnych, do różnych redakcji, czy to, nie wiem, z pisanych, zinów drukowanych, zinów publikowanych w sieci. Jak w, ogóle, jak w ogóle wasza muzyka została przyjęta przez, oceniona przez ludzi, którzy no, parają się tutaj żurnalistyką metalową i piszą o metalu i, i recenzują te różne e, wydawnictwa, czy jakby ich percepcja tego, co wy e, nagrywacie jest pozytywna, czy też, no, tutaj były takie dwa wiaderka albo i więcej z, brązo z, brą z brązowym materiami i oni wam to na web wylali i powiedzieli do domu albo dostali prób i nie pokazywać się, jak, jak, jak, jak, jak to wygląda. Jedynie negatywne opinie, które, że tak powiem, Dotarły do mnie bezpośrednio To były opinie, że no, Nic nowego To tutaj nie odkryliście Za co dziękujemy naprawdę, Panowie krytycy muzyczni Dziękujemy, żeście to zauważyli I, i właśnie to tutaj to jest, to jest to, co nam siedzi w głowie Żeby właśnie nie odkrywać nic nowego Tylko już <śmiech> Regresywny e... death metal Tak, tak, tak Czyli nie chcecie na nowo wymyślać trochę itd. Nie, tak dalej. Nie, nie, a, nie, nie, nie, nie szukamy swojej drogi, nie, ekspery nie eksperymentujemy, nie chcemy rozmawiać o Tak, nie chcemy. <śmiech> <śmiech> Chociaż nie chcemy takie... przedefiniować gatunku. <śmiech> y a czy na przykład w, w tych, nie wiem, recenzjach, które które się pojawiły dotyczących waszych materiałów, czy? Nie wiem, rzuciło wam się w pamięć Zapadło wam w pamięć coś takiego, co was Nie wiem, strasznie ubawiło, bo Ktoś się czegoś dosłuchał, czego wy Za chińskiego boga nigdy byście się W swojej twórczości nie dosłuchali Albo wysnuł tak abstrakcyjną paralelę Powiedzmy, porównując was Do, nie wiem, szukając jakiegoś takiego zespołu Wiesz, referencji, że wy byście się tak sięgnęliście po dyskografię tego zespołu i tak Słuchacie, raz, dwa Trzy miesiąc minął, słuchacie Od przodu, od tyłu na 78 Obrotów, na 33 na 45. No i za cholera nie chcę się zgodzić. Raz była taka sytuacja, yy, ale recenzja, to była wtedy recenzja DEMA, została oceniona na 5,5 w skali do 6, więc to była najwyższa ocena, <głos> jaką żeśmy dostali. Najniższa ocena, jaką żeśmy dostali, to było 8 na 10, yy, co bardzo też nas ucieszyło, że hejty to zaledwie 80%, że tak powiem, okejki, okay a nie 100%. No To było, to było naprawdę mm, miłe. Co by tutaj jeszcze dodać? Myślę, że takich rozbawiających porównań do czegoś niestworzonego nie było. Znacznie więcej było porównań do czegoś stworzonego, czego żeśmy się spodziewali. Mm, jeden yy, Ślązek porównał nas do nieślubnych dzieci Cannibal Corpse i D-Side, co <głos> bardzo nas oczywiście zadowoliło. Niektórzy yy, doszukują się trochę Morbid Angel, yy, trochę Vadera. No na pewno wielu maniakom polskiej sceny kojarzymy się z takimi kapelami jak Bitrier czy Armageddon, no bo też staramy się wzorować na tych zespołach, bo no, to te zespoły tworzyły ten underground lat 90., jeśli chodzi o death metal. Co no, mamy nadzieję, że jest jakoś tam w małym chociażby stopniu słyszany ten akcent tego tej polskiej piwnicy sprzed 25 lat, ponad 25 lat u nas w naszej muzyce. Mm -hmm. często, często w praktycznie w każdej recenzji dotyczącej epki przewija się temat brzmienia werbla. Akurat brzmienie werbla jest tak brzydkie, że aż ładne. Tutaj z Maćkiem właśnie ze studia długo siedzieliśmy i, i dłubaliśmy przy tym brzmieniu werbla. I żeby, je obrzydzić, żeby, żeby było to, żeby było coś, co faktycznie akurat jak wspomniałem wcześniej, no niezależne na szukaniu czegoś nowego, to akurat tutaj chciałem, żeby to był taki smaczek który gdzieś tam będzie, będzie charakterystyczny i, i chyba się udało, bo, bo faktycznie to się, to się przewija gdzieś tam w tych wszystkich recenzjach, w wielu jakiś tam wątkach dotyczących, do, dotyczących epki. Także to też jakiś tam powiedzmy sukces, który można sobie przypisać. Dobra, powiedzcie z jakim utworem wkroczymy w ostatnią godzinę audycji, co, co tutaj wy, wybraliście? W ostatniej godzinie audycji wjedzie Epitome of Abominations, jeden z naszych nowych kawałków, który też się znajdzie na splicie dzielonym z Wild Apparition razem z kawałkiem Buried Among the Undeads. No kawałki lecimy. będą tam z naszej strony. Lecimy. Still not Who gives a fuck what you think? Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. była kompozycja Epitome of Abominations, która znajdzie się na splicie z kangurami, a wy na antenie antyradia. Naszym gościem jest formacja Incinerator. Czy wasza twórczość dotarła też, dotarła powiedzmy do, nie tylko, że tak powiem tutaj krajowych, krajowych periodyków, krajowych blogów piszących, e, e, o, o muzyce metalowej, czy ona się również wydostała poza granice naszego kraju, czy był, czy był, czy był jakiś e, odzew? E, tak, tak. E, napisał do nas kiedyś e, właściciel e, Zina z Argentyny, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jestem e, pewien, czy ta recenzja się ukazała? No z południowym amerykańskim wydawcami to różnie były. Tak, tak, tak. E, raz napisał też do nas e, jakiś Rodriguez, e, ale jego wiadomości wydawały się dość podejrzane i e, czasopismo, którym się szczycił, e, okazało się, że nie istnieje. Po prostu kolej zajmuje się pisaniem po różnych e, fanpage'ach zespołów i po prostu... Z sępieniem materiału jak padliny, a w ogóle to czasopismo, ten Zin nie istnieją, więc po prostu tylko dostaje te materiały, no i po prostu ma w czym chodzić, Może ma czego ma plana, słuchać. Ale musi mieć wcześniej materiały, które można opisać. Czego <śmiech> oceniłeś stary? Jak <śmiech> Może to, to dobry człowiek. <śmiech> jak tylko, jak tylko tak, jak tylko dostanie, to on urywa konta. <śmiech> no Właśnie, e, <śmiech> słyszałem o sobie którą pięć razy tak ochantowano. Jest to mój znajomy, <grystanie> więc uznałem, że nie będę się prosił o nacinanie na jakieś tam materiały i opłacanie wysyłki, bo uznał, że no też trzeba mu pokryć po prostu koszta wysyłki. No bo u nich tak się nie przelewa, prawda? Tak, no. dokładnie, więc my bogaci Europejczycy moglibyśmy... Za zachodu, nie? Dokładnie, tak. E, no i jakaś tam recenzja się pojawiła e, po angielsku kiedyś, ale to w jakimś po prostu blogu internetowym, to nie było z... nic na papierze. No i też z Czech, ten duży fan tak. metalu, też e... taki... Koleś Jakub ma... Aspix, tak, e, ko... który zorganizował e, nam... fajny fest w ogóle tak, znaczy hmm. On jakby w, był współtwórcą, czy jakby szukał tych kapel Tak się, jak zagraliśmy e, koncert w Pilźnie W hospodzie pod kopcem I było naprawdę bardzo sympatycznie Tylko ostrzegam wszystkich słuchaczy Słuchajcie, jak tam kiedyś będziecie, nie zamawiajcie nigdy w życiu z salami, bo to nie jest salami tylko kon konserwa turystyczna polana octem posypana cebulą naprawdę no takie plastry pokrojona po prostu ale swoją drogą całkiem spoko ciekawe, ciekawe doświadczenie kulinarne, tak? tak, tak, było gratis to już powinno wszystko nam powiedzieć, ale byliśmy głodni no to was, no to was pięknie ugościł za to był open bar i znaczy, takiej. open bar do dwóch piwek, ale nie nie to w Norymberdze było A open nie, to bar, w żeśmy nastukali drugi że znaczy, To był dzień wcześniej, więc mogło mi się między innymi do tak, tego ale, ale za to celek mieliśmy po prostu królewski I tam był nawet tak. nie bar, tylko lodówka, cała lodówka piwa To było to niesamowite, tak. bo yy, koleś nie znając nas zupełnie po prostu uznał, że możemy nocować u niego w domu, I a on co? jeszcze zostanie tam poogarnia, po tamtych zespołach, zrobi porządek w klubie i po prostu jego żona w wieku około 55 lat powiedziała do nas, że nie zna angielskiego, więc jeśli chcemy coś od niej, to żebyśmy mówili bardzo powoli i zrozumie. No i pokazała nam, gdzie możemy spać i powiedziała no, a tu jest lodówka. Otworzyła tą lodówkę i cała była wyładowana browarami, ale byliśmy już tak zmęczeni, że żeśmy Mów za do... siebie. Ja trochę powalczyłem. Ja musiałem wracać następnego dnia, ale za to wcześniej graliśmy, dzień wcześniej graliśmy w Norymberdze. Nie pamiętam też, jak się ten klub nazywa, Też ale to jest za taki... sprawą jednej czeszki, którą przez przypadek żeśmy poznali w Krakowie. Graliśmy tam jeden z naszych totalnie pierwszych koncertów. Jak już się skończył koncert, a my kierowaliśmy się do parku, to. E, podbiła do nas i powiedziała, hej, wyglądacie jak zespół metalowy. Jest to jakiś koncert? No tak, graliśmy. A i coś tam się dzieje? No nie, już wszyscy się zawinęli, ale możesz iść z nami do parku, yy, no, chilloutować przy procentach. I po prostu jakoś żeśmy się wymienili kontaktami. Ona ma yy, yy, yy, jakiś zespół? swój zespół w Niemczech i w Czechach, bo jest pół roku tam, pół roku tam i umożliwiła nam zagranie w Norymberdze. I tam był open bar i nastukaliśmy im y, drugą równowartość tego na co żeśmy się umawiali tak, na no, zwrot generalnie kosztów, więcej e, niż, do, <grym> niż się umawialiśmy na paliwo, a i tak dostaliśmy chyba więcej niż się Naprawdę, umawialiśmy. około, około 100-150 euro żeśmy skasowali na tym, no może nie 150, 100-120 euro naprawdę żeśmy nabili na tym barze, bo każdy wypił mniej więcej po 8 piw i... <słuch> eee, nie, bo naprawdę, bo po tak 8 piw Serio, przecież po dwa już nam dawał, żebyśmy nie przechodzili no tak, przychodzili no tak do... z to nie chodzili już to, tak, tak, tak, tak podczas tak. ostatniej godzinki naszego świętowania zagranicznych podbojów Po prostu już po dwa nam dawał, żebyśmy się nie zmęczyli No i żeśmy byli zachwyceni W ogóle zdziwieni, eee, bo, bo wtedy też y, poznaliśmy Generalnie to była taka impreza mocno to był jakiś fest z kapelami z różnych środowisk troszeczkę, więc to też tak festyniarsko może wyglądało. Fakt faktem, że pankowcy, jak zaczęliśmy grać, nie wiedzieli co się dzieje i wyszli z klubu. Eee, Wrócili zostało... tylko na cover Incineratora, bo pomyśleli, że zaczęliśmy że... Zmieniać repertuar Tak, albo że jakaś inna kapela gra tak? eee, Ale przyjechało dwóch Włochów, którzy podobno specjalnie przyjechali tak, na nasz tak, występ z dwóch prawdziwych maniaków, gdzie tam pod sceną, wiadomo, Tak. Było, tak. By, był headbanging, wszystko się zgadzało i, i gadali z nami właśnie po koncercie, że, że przyjechali specjalnie w zasadzie na nasz koncert Reszta takich niekoniecznie interesowała, także to też było takie mega dokładnie, miłe. Dokładnie. Gdzie wtedy w ogóle nie podejrzewaliśmy, że gdzieś tam muzeum, nasza muza może tam dotrzeć, do, do Włoch czy mhm. do innych skoro jesteśmy, skoro jesteśmy tutaj przy historiach koncertowych, to powiedz mi. Jak bogaty jest wasz set koncertowy? Ile utworów z tych, które do tej pory skomponowaliście, zarejestrowaliście, bądź nie zarejestrowaliście macie ogranych, przygotowanych tak, żeby wyjść na scenę i zagrać? Nie wiem, 12, 15, 20? 10, 11? Wszystkie. No, znaczy już w zasadzie od niektórych zasadzie odchodzimy, od niektórych od niektórych, tak, odchodzimy tak, nie już. gramy już na pewno. Są po prostu za wolne. W zasadzie tak, w zasadzie tak, nie gramy już od ponad roku jednego kawałka z Dema, Heart Infection I nie gramy już od pewnego czasu kawałka Darkness Tak, który zresztą zaraz poleci Może i... to będzie takie pożegnanie z tym tak? Jarrem, tak? tak? No, w, w, sumie, w sumie tak można to nazwać e, No jakby teraz skupiamy się na materiale troszeczkę szybszym Jednak to, to były te pierwsze kawałki gdzieś tam pisane przez nas na, na pierwszych próbach No wtedy jeszcze nie... Potrafiliśmy grać tak szybko, jak wydaje nam się, że potrafimy teraz. I gdzieś, gdzieś <głos> tak. Tak, i gdzieś tam, tak, tak, dokładnie tak, tak. było. No i zazwyczaj też organizatorzy mówią, że no tak mamy 40-45 minut, no. minut, więc po prostu jakoś wybieramy najlepsze to, co mamy do pokazania. No ale jeszcze chciałem taką anegdotę powiedzieć odnośnie. Typowego zarabiania na koncertach, czyli jakie są open bar, to trzeba z bólem brzucha wyjść. Po prostu. No, <grym> e... piwo to moje paliwo. No. Zauroczyliśmy się w napoju kluba mate i tam było jeszcze Kola mate. Tego wtedy nie widzieliśmy jeszcze w polskich sklepach, a jak widzieliśmy, to około 10 zł za butelkę. I po prostu to był taki napój, smakujący trochę jak yerba e... oraz jak kola, tylko z dużą yy, ilością kofeiny. I po prostu co żeśmy że piwek wypili, to żeśmy później popijali tym i wtedy nieświadomie po prostu, żeśmy jedno drugim zwalczali, dlatego naprawdę żeśmy nabili dość duży rachunek Niemcom, bo każdy wypił po takie, nie wiem, cztery energetyki, mniej więcej osiem piw, więc jeszcze licząc jakieś Przekąski, które też nam serwowano naprawdę, naprawdę nieświadomie, jedyny, żeśmy po prostu nabili spory chyba wtedy wegańskie, wegańskie jedzenie. No. No. Ugotowano nam plankton, ale <laughs> przyprawili wegetą. No, dokładnie. Dobra, to teraz żegnamy, żegnamy się Darknessem, ale wzbogacamy go o intro Chainsaw Massacre, tak? tak. Dokładnie tak. Na no to lecimy. Wcale taki wolny nie był ten utwór. To akurat był najszybszy z z tej, z tej demówki, bo był nagrany w tempie zawrotnym, wtedy dla nas 200 BPMów. E, no to żeśmy się musieli wtedy napocić, nie ale po prostu z tym, że kawałek jest za wolny dla nas, to tak jargonowo żeśmy powiedzieli, że może jeśli chodzi o tempo to wcale nie jest taki wolny, tylko bardziej jego struktura jest taka no już tam nie do końca odpowiadająca, to były po prostu wtedy eksperymenty, jak, jak pisać w ogóle kawałki. Nie to, że teraz wiemy jak to robić, ale wtedy <laughs> błądziliśmy zupełnie. Teraz tak mniej więcej, jakby wiemy co, gdzie powinno być. Nie stosujemy się do tych zasad <grym> tak, <grym grym> ale ym, no i, i tak to właśnie wygląda. Po prostu struktura tego kawałka jest dla nas teraz niezbyt ciekawa. Powiedzcie mi, czy poza tymi tutaj wycieczkami, które wspomnieliście, czyli do, do Czech i, i do Niemiec, gdzieś jeszcze wam się udało zagrać poza granicami naszego kraju? Czy to na razie... Macione. To była impreza Ludzika Serną tutas, jeżeli dobrze... Wypowiadam. Z chłopakami, z wujkami z góry. Pozdrowienia dla wujków. Tak, tak. Pozdrowienia dla... Carlosa i Jaszczura. <laughs> Graliśmy teraz właśnie na Litwie na no, takim openerze i to był nasz, nasz w sumie pierwszy opener. Eee... I nasz tour manager tak zwany powiedział, że to nie jest festyn, festiwal, tylko to jest impreza, więc nie ma Sztywnej rozpiski czasowej. Po prostu to jest w stanie utrzymać się na nogach, a nie wychodzi na scenę? Tak, dokładnie. dokładnie. I impreza nie, impreza nie była nie No to, dobra, to grajcie to my później, może zagramy albo jeszcze ktoś inny. Impreza nie była biletem. Pierwsza kapela już gra hard and, hard and heavy, <laughs> a normalnie. Wy sobie wejście, o której, o której będziecie chcieli, to sobie wejdzie. Tak, i po prostu no nie czy... płaciło się tam pieniędzy, więc tylko trzeba było zostawić kamień. No, dziwne zasady, ale fakt, faktem, że ludzie, którzy. Byli na tym jako, jako fani, widzowie, czy, czy jak zwał, tak zwał, e, no naprawdę... Przemili. Przemili, tak. Ugościli najlepiej jak potrafili, I to tak bez, bez dwóch zdań. Może mhm. e, alkoholu. W, w tym roku też w marcu chyba graliśmy na takim e, dwudniowym feście. Pierwszy dzień był w Kownie, nie, w Wilnie. Pierwszy dzień był w Wilnie, drugi był w Kownie. To był jakoś piątek, sobota. W zasadzie skład był ten sam, chyba, tak? Nie pamiętam. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. No Wcześniej jeszcze w ubiegłym roku w wakacje Berlinie, w Berlinie grałem Z Urdun z Islandii, który to zespół nas zaprosił i były też dwa lokalne m, składy z Berlina. M, karną, jeden karną, karną, jeden, karną, jeden się rozwija naprawdę w zawrotnym, według na tempie, bo naprawdę radzą sobie chłopaki, wydali longplay'a w fajnej e, stajni, e, grają supporty przed większymi zespołami, grają na festiwalach, no naprawdę, naprawdę e, powodzi się w tym rajchu, e, po w zasadzie, tak? Mam nadzieję, że też nas spotka taki obrót sytuacji, gdy już mm, najbardziej, że tak powiem, Uczący nośnik, a raczej nie nośnik, tylko wydawnictwo Longplay się ukaże, no bo nie ukrywajmy, jednak to te long Play e zazwyczaj robią najwięcej takiego medialnego szumu. Mam nadzieję, że też nas to spotka i że kiedyś razem jeszcze zagramy. Ja myślę, że jesteście na dobrej drodze. No, jeżeli w tym roku, jeżeli w tym roku tak, pojawią się trzy, trzy wasze współwydawnictwa, tak, które dzielicie z innymi zespołami, chcecie jeszcze w tym roku ogarnąć temat nagrania, nagrania płyty. Kilka koncertów jeszcze przed wami. Kilka też koncertów i to no, dosyć prestiżowych, tak, jak wspomnieliśmy, bo Gruson, Sadistic Intent, tak, zagraliście. Udało wam się też przewietrzyć, wyjechać poza granice naszego kraju i, i, że tak powiem, już parę razy, tak? W sumie Tylko... łącznie siedem, aż no więc, naliczyłem ostatnio. Więc, więc no, bazę, bazę, bazę do rozwoju macie dosyć, dosyć dobrą. Teraz, jak to się mówi, chodzi o to, żeby wszystkie te, jak gdyby, przesłanki spotkały się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, no i, w, i wtedy zaklikało, tak? Poszło. Dokładnie, żeby pykło. Żeby pykło, tak. i Żeby, żeby, żeby były z tego, żeby były, żeby były z tego e, e, rezultaty. Dobra, co sobie teraz zagramy? Teraz sobie zagramy kolejną odświeżoną na e, nowy, nowe wydawnictwo mm, kompozycję. E, będzie to... z takimi <głos> słowami. Ale nowy, odświeżony, czy kompozycja? <głos> <głos> <głos> Tutaj... Dawid nie zrozumiał, kawałek nowy poleci. Który jest odświeżoną kompozycją. <laughs> tak. Będzie to Morbid Carrion nagrany w nowym składzie i ten kawałek zamknie splita z Abhorrent Funeral. Będzie to trzeci kawałek na tym splicie. No to lecimy. pozycja Morbi, która znajdzie się na splicie z Abhorrent Funeral, tak? To będzie trzecia z tych, trzeci z tych utworów, który wypełni zeszłą stronę. Zbliżając się powoli do, do podsumowania naszej rozmowy, jeszcze warto, myślę, powiedzieć tak. Jeżeli ktoś jest zainteresowany waszymi materiałami, które do tej pory się pojawiły, to które z nich są jeszcze dostępne i gdzie, gdzie w tej sprawie pisać? Czy, czy na Facebooku, czy pod jakiegoś maila, czy, czy do wydawców? Powiem tak, Najlepiej lepiej do nas. <grym> <grym> e, zarówno do wydawcy, do wydawców, jak i do nas można pisać... E, ale jeżeli mogę sobie, o sobie, raczej o nas, o, jako zespole powiedzieć, to najlepiej będzie napisać na Facebooku, ponieważ e, łatwiej zobaczyć powiadomienie niż na mailu, który jest sprawdzany przez nas no, nie tak regularnie. Po prostu e, można e, napisać, powiedzieć, co by się chciało kupić, a dostępne są takie materiały jak Split Profanity Angel. Dostępna jest Epka, już naprawdę w niewielu sztukach na CD. W kilkunastu sztukach na kasecie. No i to w zasadzie tyle. Jakieś tak. badziki, jakieś koszulki, coś już zostało? Macie coś się... Wszystko, Właśnie, wszystko tak, wyszło. Tak. Na no, ostatnich e... koncertach to się tak naprawdę wszystko wyprzedało. Mieliśmy koszulki, jakieś tam inne, inne rzeczy. i Kasety jeszcze były z demkiem. Tak, dana. ale to ale po, prostu, po prostu tak zeszło e, szybko, że Koszulka została nam yy, ostatnia, ale to dla jakiejś laki szczęściary, bo to dam z więc... Yy, I może tutaj gadaliśmy o konkursie. Konkursu nie będzie, ale będzie zniżka, jak będzie ładne zdjęcie w zakupionej koszulce oczywiście. Nawet 100%? Nawet. Chyba, że będzie zdjęcie Nieładne. bez koszulki, wtedy będzie koszulka za darmo. Tak, koszulka obok wystarczy pokazać i... Tak, tak w ja Ogólnie można... pokazać to jest jakby słowo klucz. Zdjęcia należy wysyłać na pewno na, na waszego fanpage'a no. Tak. No i do Anselma można kopię taką ja zabezpie tak, zabezpieczenia, tak. bo żeby. Czy oprócz, czy oprócz Facebooka gdzieś jeszcze w sieci ekscytujecie, nie wiem, macie Instagrama, macie YouTube'a, ćwierkacie na Twitterze, nie wiem, macie klasyczną stronę www, nie wiem, macie Bandcampa, macie SoundClouda, czy, czy uważacie jednak, że to, to mówiliście o tych strokach, tak? Czy, czy wystarczy w tej chwili, no, takiemu zespołowi jakby wystarczy ten, ten Facebook, nie wiem, wystarczy powiedzmy konto na YouTubie, żeby coś tam czasami z koncertu wrzucić albo jakiś teledysk? Właśnie mamy konto na YouTubie. Tak, no tam są nasze kawałki, jakieś tam nagrania z koncertów też, też można znaleźć. Tak, też tam się Tak, tak teledysk, bo też udało nam się właśnie nagrać, nagrać teledysk do kawałka Sacramental Mutilation, który był na, na naszej epce. Eee, także można... No tak i mamy swoje to... konto na e, Bandcampie, e, ale to, że tak powiem, dla purystów brzmieniowych, którzy chcieliby usłyszeć, Wszystkie kawałki w bezstratnym formacie. Można sobie za darmo odtwarzać do woli. No i oczywiście regularnie staramy się uzupełniać brakujący materiał na YouTubie, ale to, że tak powiem, kiedy przyjdzie na to we Natomiast wszystkiego, co, że tak powiem, zostało już przez nas Twittera nie mamy, nagrane, Instagrama Grana nie to jest mamy na i bandcampie. raczej też nie będziemy mieć, bo to jednak trochę czasu kosztuje, a w zasadzie no, nie gonimy gdzieś tam za, za promowaniem, nie wiem, swoich y, twarzy, które są jakie są i nie ma tu w zasadzie czego promować. Coś tam się pojawiała, jakaś próba Instagrama na tak, początku, ale, ale uznaliśmy, zasadzie... że trochę to takie nie dla hmm. nas jednak. Nie, Może, nie będziemy, będzie, będzie kwestia już albumu, to jak się zrobi sesję zdjęciową do albumu, to będzie można parę fotek na Insta wrzucić, tak? No, znaczy mamy prywatne profile, gdzieś tam można też te materiały... Na no, podaj swój nick. <laughs> Muzyka jest z lat 90. więc też promocja jest w jak największym stopniu no, ograniczona, żeby się nie rozbijać po tym internecie. Nie da się poza uciec tym... od internetu zupełnie, tak, ale takie jest. rzeczy jak Facebook, YouTube moim zdaniem są... W zupełności wystarczą. Tak, tym, większość naszych fanów to są grubi spoceni w po 40, więc... Właśnie, właśnie obrażasz miał... największą grupę naszych fanów. Zastanów się, czy chcesz to dokończyć. No. Nie, to faktycznie. Tak, oni są więksi od nas. Nie. Ale doceniamy. Może wam podpięć Drodzy fani, fani. Was Bicie doceniamy. go, jak już spakujemy sprzęt, bo ja jego perkusji nosił nie będę. A, po, a potem na koniec możecie mu fundować karnet do multisportu. Tak. Żeby było chociaż trochę zabawy następnym razem. Jak, jakiś pakiecik taki do lux medu z opieką jest... dentystyczną. Nie wiem, to znaczy zmierzałem do tego, że jak byłem na, na Instagramie, no nie, nie mamy. Nie, Nie mamy grona to... odbiorców, które tak. jest, że tak powiem, dla nas priorytetowe. Mhm. Tak, dokładnie. No dobra, panowie, to teraz tak zwane ostatnie słowo należy do was. Jeżeli coś tutaj się jeszcze nie pojawiło, a o czym, o czym wam się w tej chwili przypomniało, że powinniśmy dzisiaj wspomnieć, to proszę bardzo. No i też tak, teraz poproszę, żebyście tak pięknie zapowiedzieli utwór, który zwieńczy naszą. Już po tych wszystkich odczytaniach, że tak powiem, podziękowań. Tak teraz wyciągacie takie rulony, chciałem podziękować i do szóstej jedziemy z tym na antenie, tak? Audiobooka robimy. I potem po prostu jak już tutaj się zrobimy przejdziemy do, do porządku z tymi podziękowaniami. Jeżeli oczywiście takie macie przygotowane, bądź przygotowane, więc zaimprowizujecie, no to też bym tak was, żebyście tak od, od, od zespołu, od serca, jak to się mówi, zapowiedzieli numer, którym się, którym się pożegnamy. Ale najpierw powiedzmy o tym, co nie zostało powiedziane tym razem od lewej do prawej, bo wcześniej było od prawej do lewej, może Swamp Corps. A to, to co, a co? Nie zostało powiedziane i co mam powiedzieć? Okej, okay, przechodzimy dalej. Czy <laughs> chciałbyś coś dodać od siebie? Eee, no, Też. słuchajcie regresywnego death metalu i przychodźcie na, na koncerty. No. Co, co, co, mogę, co mogę więcej powiedzieć? Tak. Ee, ja mogę jeszcze dodać to, że tak naprawdę Swamp Corpse to nie jest prawdziwe imię. <śmiech> <śmiech> Będzie to killerska ksywka we wkładce. Będziemy wszyscy zaopatrzeni w takowe. Ale to już, że tak powiem, będzie się można przekonać na przyszłych wydawnictwach. Na pewno bardzo chciałbym podziękować możliwości, znaczy, inaczej stacji radiowej Antyradio za możliwość tego wywiadu, tej rozmowy. To bardziej rozmowa niż wywiad. Tak miało być. Dokładnie. Yy, prawie jak przy piwku, tylko że przy kawie i wodzie. No i może teraz ty? No cóż, no ja chciałbym podziękować przede wszystkim maniakom, których który gdzieś tam spotkaliśmy na swojej drodze i, i to też tak fajnie gdzieś tam e, fajnie gdzieś tam się robi ciepło, znowu użyłem tego słowa, ciepło na serduszku, mało metalowo, ale, ale jednak miło słyszeć od gości w, wieku mojego ojca na przykład, którzy... Chłopie, robisz to dobrze, tak? Chłopie, tak, robisz to dobrze, nie widziałem czegoś takiego od 20 lat, skąd w ogóle pomysł, także, także też no, szacun dla takich, że, że, są, tak. że, że, że, że są jeszcze tacy maniasy, tak? No i też... Dokładnie. I takie słowo, słowo dla młodzieży, no to trochę, trochę mniej black Treszu i pajacowania, a może trochę więcej odkopania takich klasycznych albumów, bo ostatnio zrobiła się bardzo moda na, na bycie nie wiem, jak to nawet nazwać, żeby kogoś się tam... True Evil Grim? Tak, tak, dokładnie, że generalnie tam... Wszyscy biegajmy w Hellhammerze, bo to jest modne. Nie, no, je, może jest modne, ale, ale warto gdzieś tam po godzinach tego bycia True odkopać sobie fajne płyty fajnych zespołów death metalowych właśnie z końcówki lat 80., -tych, 90., -tych, a jest tego niemało i... Gdzieś to, gdzieś to tam zamiera i mnie osobiście to w jakimś tam stopniu uwiera, bo, bo to jest bardzo dobra muza, bardzo fajna, no. i, i która naprawdę gdzieś tam się no, zapodziała nam. Tak, odchodzić do lamusa, młodzież nie pamięta. No, nie ma prawa pamiętać, ale bardziej no, nie chcę tego sobie przypominać, także, także warto warto o to chyba wspomnieć. Tyle no z mojej teraz. strony. No, dzięki. dzięki... Nie, jest, nie jest modna na pewno ta muzyka, ale mo może to nawet lepiej. W sumie tak. No. Mo, mo, Na, to może nie, nie wiadomo czego sobie życzyć. Nasz wydawca Morgul właśnie wspomniał, yy, jak organizował nam koncert, który był właśnie koncertem premierowym naszej epki, że, że my jesteśmy faktycznie cofnięci w rozwoju muzycznym i to jest takie chyba najlepsze zwieńc zwieńczenie tego wszystkiego, co nam, co nam siedzi w głowie, że faktycznie no, nie chcemy tego rozwijać, tylko wręcz przeciwnie, cofać to, to, to wszystko. To, to całe zjawisko muzyki metalowej. No dobra, no to teraz... Teraz proszę wspólnie zapowiedzieć numer, którym się żegnamy. Nie, wypowiemy no, 3, jego tytułu. <głos> oryginalnie, ale będzie o, uwaga, uwaga, maltretowaniu M flaków. flaków. Smacznego życzę. Niedługo zaproszę. pora śniadania, także... No. Dobranoc. Pchuj noc. To była formacja Incinerator, która była naszym dzisiejszym gościem. To był utwór finałowy, którym się pożegnali. A my teraz przeskakujemy sobie do Brazylii. Teraz przed nami formacja Fasada. Jest to jedna z płyt wydanych przez e, krajową naszą oficynę Everyday Hate, które tutaj trafiły do mnie w postaci e, pięknych naleśników. I teraz sobie, e, bo jest taka możliwość, e, czasami z niej korzystamy, gramy sobie też rzeczy e, z naleśników we Wrzeźni. I e, panowie w 2016 e, roku wydali taki kompilacyjny krążek e, Neum Puto De Attitude i na tej znalazł się e, znalazło się 17 kompozycji, e, z czego 15, e, jak tutaj patrzę, 15 to są e, covery, no i tutaj krem y, de la creme, bo mamy tak i Unleashed, i Impelet i Indorsal Impel Atlantica, i Blasphemy, i Bed Brains, e, i Endoparasites, i e, Rot, e, i Nirvana, i Napalm Death. E, jest coś takiego bardzo lokalnego, e, Mukeka di Rato, jest Missy w dwóch odsłonach, mamy znowu jest Rato jest, Rato z Deporeau, e, jest Sarkofago i... E, z zupełnie innej parafii, post-hardcore, formacja e, Husker Duy. Więc jak widzicie jest bardzo, bardzo e, różnorodnie od post-hardcora post po, e, po black metal no i my sobie pojedziemy, mam nadzieję, że igła trafi w rowek, ale się zrobiło seksualnie. E, polecimy sobie pierwsze sześć kompozycji, czyli od Unleashed do e, e, przepraszam, pierwsze pięć kompozycji, od Unleashed do e, Bad Brains. A więc igła w dół, szum na antenie. To była brazylijska fasada z takiej składankowej płyty Nenium Puto de Attitude z coverami. W sumie 17 kompozycji, z tego 15 podpisanych jako covery, a Unleashed jako <gry> instrumental. Where No Life Dwells to był utwór, w którym żeśmy zaczęli tę prezentację. są z repertuaru Imperial Nazarene, Dors Doors Atlantica, Walkman, Blasfemię i przed momentem Sailing z repertuaru Bad Brains. No to teraz hop Hutt z Ameryki Południowej do Północnej. Head Cage. Taki tytuł nosi najnowszy krążek Pick Destroyer. Ukaże się on 7 września na kodę w firmie Rapes Records i z tego albumu e, singiel zatytułowany Torture Fields. formacja Peak Destroyers, krążka Head Cage The Torture Fields, to jest drugi po Army Cops single, zapowiadający tę płytę, 7 września ten krążek się pojawi. Natomiast zakończymy sobie dzisiejsze spotkanie najnowszą płytą formacji piątek 13 Ferdagden Verte, szwedzka formacja, która, która swoją najnowszą płytę noszącą tytuł Dystopisk Usyk, ta płyta została wydana jako kolaboracja kooperacja pięciu e, wytwórni Punk and Rock and Roll e, Against Stage Control, Everyday Hate, to jest nasza krewa e, oficyna, to zresztą ta sama oficyna, która tutaj odpowiada za płytę fasady. E, tutaj mamy jeszcze e, Half Fabricant Records, mamy jeszcze Epidemic Records i e, e, Deviance, to jest taki distro, także pięć, e, pięć podmiotów wydawniczych odpowiada za ten e, album. Zresztą, tu, jeżeli chodzi o e, piątek trzynastego, to nie jest pierwszy, nie jest ich pierwszy polski ślad w dyskografii, albowiem współpracowali już z Selfmade God Record przy okazji poprzednich wydawnic. No i dziś żegnamy się kompozycjami Plagiat Aviluset i 1984. Za tydzień rzeźna Made in Poland, czyli polskie wydanie, a w tymże polskim wydaniu gościem audycji będzie Formacja Tezis. Także, także słyszymy się za tydzień o północy. Cześć!